stworzył od pracy, ale dzisiaj my się trudzimy dalej, chociaż dzisiaj będzie też na temat trudu w księdze Koheleta. Zbadamy dokładnie to słowo trud, poznamy to słowo hebrajskie, a czym na czym, co jak rozumiał to kochelet trudzić się i tak naprawdę szczerze z całego serca. Pomóżmy się na początku w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,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 dniu ustawowo wolnym i dzisiaj czy jesteśmy w księdze Kocheleta. Księga, nie wiem, jak Państwo właśnie odkrywają tą, tę księgę jako, czy pesymistyczną, czy pełną nadziei, czy taką prawdziwą, różne takie może, czy bardziej egzystencjalną prawdę przekazującą o życiu, różnie można... i raczej pesymistyczną. No właśnie, bo księga jest dosyć niełatwa i mnie też było problemów z, właśnie będzie akurat na temat natchnienia i kanonu. Państwo do mieli zajęcia niedługo yy, i to się akurat były problemy właśnie, czy uznać tą księgę za, w jakimś sensie włączyć do kanonu. Czy ona nie jest tak ukazująca yy, właśnie za bardzo pesymistycznie życia, ale prawdziwie yy, jest Słowo Boże i Słowo Boże zawsze jest kryterium natchnienia, a potem włączone do kanonu. To jest taka właśnie droga. Pan Bóg do nas mówi, to jest natchnione słowo, słowo, które wychodzi z ust Bożych, przekazują je prorocy, czy inni, akurat tutaj Kohelet, i jest natchnione i w ten sposób jest to kryterium Słowo Boże, potem jest właśnie jako kanon, się włącza do naszego całości ksiąg. Dlatego mówimy o to Słowo, właśnie Boże, to Słowo Boże i Chcemy to słowo czytać i rozważać. Kochelet, tak tylko wkrótce przypomnę, byliśmy, mieliśmy spotkanie dwa tygodnie temu i pokazaliśmy, że Kochelet to słowo oznacza, może oznacza na przykład jakiegoś mówcę w zgromadzeniu, czy też tego, które zwołuje zgromadzenie, jako właśnie pojawia się też i właśnie w Księdze Rodzaju, powtórzonego prawa. Bo było w tej tradycji Pięcioksięgu też to zgromadzenie, które się zbierało, nazwane właśnie było też kachal. Yy, I to słowo kohel, kachal znaczy zgromadzić, jest to greckie słowo, potem będzie eklezja, który mamy jako kościół, zwołanie, kongregacja, ekkaleo, właśnie zwoływać. Te księdze oczywiście też wspomnieliśmy, że są aluzje do, do Salomona, do szczególnie pierwszej księgi królewskiej, trzeci właśnie rozdział. Czyli nawiązanie do X wieku, tej tradycji monarchii, też można powiedzieć mądrości dworskiej. Chociaż księga dużo później pisana, zaraz pokażemy też na podstawie słownictwa, między innymi dzisiaj takie będzie też słowo ważne. Mówiliśmy też o słowie właśnie Havel. Havel, havelin, havel", i to, to słowo, które oznacza jako właśnie dym, para. Coś, co jest ulotne, występuje w tej księdze aż 37 razy. To słowo właśnie Havel, Hewelim, hevel", przy czym Hevel jest słowo podstawowe, a właśnie hawelim to już jest odmiana, to jest liczba mnoga. Hewel. I ta idea tego czegoś ulotnego aż 37 razy w księdze Kocheleta. W całej Biblii występuje 73 razy. Czyli widzimy Księga Koheleta, szczególnie jest to, to słowo hewel, ulotność, przemijalność, nic stałego. Bardzo nas w każdym rozdziale jest, jak pokazywaliśmy, to słowo się pojawia, hewel. Oprócz dwunastego rozdziału, ale w każdym rozdziale i to jest połączone było pogoń właśnie za wiatrem, wielkie zło, przykra choroba, taki często, taki ma negatywny. Dzisiaj chciałbym przejść do innego, drugiego, ważnego słowa, żeby tę księgę zrozumieć. Już to Hewel pozostawimy na razie, ale pewnie będzie powracało. I inne słowo, które nie będzie też optymistyczne na początku, jakie tu powiemy, to będzie znajduje się na początku księgi, zaraz w pierwszym rozdziale, trzecim wierszu. 1.3. I tu otworzymy. Czyli tytuł dzisiaj 1.3. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? I to słowo e, trud, które tutaj się pojawia już na, na początku, jest to słowo e, hebrajskie amal, i występuje bardzo często w księdze Koheleta. I ci te, pokażemy to słowo. Pierwsze było tak o hewel, to jest klasyczne dla tej księgi, a drugie amal. To będzie aimem i lamet, ale amal, takie na słowo. I to słowo, co ono znaczy? Jak przetłumaczymy tak jako czasownik, to jest ciężko pracować, na przykład mozolić się, z trudem dawać sobie radę, Wysilać się, nawet powiem harować to słowo, jeżeli tak na język współczesny, amal, taka charówka, po prostu harować, mozolić się, bardzo się wysilać. Jako rzeczownik, występuje oczywiście w tej księdze dużo też razy, jako rzeczownik będzie oznaczało ból, cierpienie, rozpacz, jakiś nawet stan taki ciężki, związany z chorobą, wyczerpanie. Ktoś właśnie, Amal, zmęczony jest, mozolnie tak kroczy, już właśnie nie ma siły. Mogło być też to słowo Amal jako rzeczownik, kłopoty, jakieś problemy, trud, wysiłek, staranie o coś, ale bardzo bolesne, mozolne. Charówka, bym to też nazwał, mozu, znój, a nawet i krwawica, taka właśnie człowiek, który tak się właśnie trudzi. I w niektórych kontekstach się pojawia to słowo w Piśmie Świętym Amal jako niepowodzenie, nieszczęście i pech. Ale to będzie w księdze, yy, yy, księdze Hioba i w psalmach też będzie miał ten kontekst. Niepowodzenie, nieszczęście, pech, amal. Hmm, czyli tak by powiedzieć, tak jakby ktoś powiedział, haruję każdego dnia, żebyście mieli dobre życie. Ktoś by na przykład powiedział, Głowa rodziny, czy ktoś oddaje swój czas, haruje krwawicę, aby ktoś miał dobre życie. Często widzimy takie, też w naszym nawet życiu się często to objawia, to słowo właśnie amal. Człowiek haruje i potem nie widzi tego sensu. Ta harówka, krwawica, aby ktoś miał dobre życie. I tak oczywiście, jak czujemy, nie ma sensu i Kohelet nie chce nam takiego takiego drogi pokazać życia i też drogi do Pana Boga, żebym harować każdego dnia, żeby ktoś miał dobre życie. I to słowo występuje też jako rzeczownik, ale nie w księdze Kocheleta, jako właśnie pracownik fizyczny, robotnik, a nawet osoba cierpiąca też, jako właśnie poza księgą Kocheleta. No i tu mamy właśnie początek. To słowo tutaj jest trzy. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? Ten amal. To jest ta krwawica, charówka, znój, wysilanie się. Cóż z tego właśnie amal, trudu? I to jako czasownik występuje to w księdze Hioba w tej podstawowej koniugacji wiele razy, ale no dla przykładu jeszcze tutaj jest, czyli opisuje taką ludzką można powiedzieć kondycję czy działanie, które pyta się czy to ma wartość, czy to ma sens. Hiob takie pytania stawia z tym amal. Jaki jest sens tego amal? Tej krwawicy i tej halówki, tego właśnie zmagania. Jeden trzy już to pytanie stawia. Potem otworzymy również 2.18. Zaraz też się pojawi. 2.18 mamy. Znienawidziłem też wszelki swój dorobek, który zdobyłem z trudem pod słońcem, a który zostawię człowiekowi, co przyjdzie po mnie. Amal właśnie. Trudził się, charówka, ten znój pod słońcem. To jest typowe dla kocheleta właśnie. Amal trudzić się Właśnie tak bardzo ciężko pracować, harować pod słońcem, Tachad właśnie Hzemersz, pod słońcem. Czyli w drugim rozdziale również, komu to właśnie, dla kogo to on robi? Czy to ma sens? Postawia takie pytanie, kwestionuje ten cały trud, harówkę, wysiłek mozu. Potem jest pojawia się również 2,18 i 2,19. Kolejny właśnie wiersz, a któż to wie? czy mądry on będzie, czy głupi, ten, co ten cały, ten jego charówkę otrzyma. A wadać on będzie całym mym właśnie dorobkiem, który włożyłem trud swój i mądro swoją pod słońcem. I tu jest też się właśnie trud swój. To jest też typowe dla kocheleta. On łączy, właśnie, jest hebrajskie amalo, od razu właśnie z tym zaimkiem osobowym, który właśnie swój. On to podkreśla. I to się pojawia w księdze Kocheleta kilka razy. Trud swój. I kolejny też wiersz, dwudziesty, o tym mówi. Ten drugi rozdział bardzo też zacząłem więc ulegać zwątpieniu z powodu wszystkich amal, tych moich mozołów trudów charówki, jakie podjąłem pod słońcem. Znowu stawia pytanie, jaki to ma sens? Mówisz i potem w 22 rozdziale znowu, cóż bowiem ma człowiek z wszystkiego swego amal, trudu i pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem. Tu też widzimy, jak to jest właśnie ten amal, ten mozolić się, to jest też to słowo amal jako czasownik. Jaka to właśnie zbitka jest tego amal, kwestionuje, to stawia właśnie, jaki jest sens tego wszystkiego i z całego tego trudu i pracy mówi ducha swego, który on się tutaj trudzi. Również się pojawia wcześniej 2.11 i przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakie dokonały moje ręce i amal, jaki sobie przy tym zadałem, właśnie ten trud. Przyjrzałem się temu jaki sobie y, zadałem też właśnie, jakim się dosłownie jest trudziłem. Hebraizm jest taki typowy, trudzić się trudem. Oni mają, to jest taki typowy Hebraizm, y, czy on używa to słowo amal jako właśnie rzeczownik i jako czasownik. Dwa razy występuje właśnie, dlatego tak często jest w tej księdze trudzić się trudem, właśnie mozolić mozołem, można by to tłumaczyć dosłownie na, na, na nasz y, język, tak dosłownie. Czyli typowy hebrais i to słowo amal jest typowym dla tej księgi Kocheleta. Potem jest też w piątym rozdziale, mówi, 518, również używa amal. Jak otworzymy. 518. Dla każdego też człowieka, któremu Bóg daje bogactwo i skarby i któremu pozwala z nich korzystać, wziąć swoją część, cieszyć się swoim trudem. Cieszyć się z właśnie swoim trudem, tym mozołem, amalo. Yy, mówi, to jest Boży dar. Tutaj widzimy jest pozytywnie, cieszyć się tym trudem. On często mówi, zadaje pytanie, po co się tak harować, trudzić, tak chwawica, jaki to ma sens? Ale tutaj już takie są właśnie przebłyski w piątym rozdziale, cieszyć się swoim właśnie amal. Całą tą charówką i to jest Boży dar, jeżeli człowiek się tym potrafi cieszyć. Potem jeszcze w wierszu, znaczy w dziewiątym rozdziale 9.9 również ten temat podejmuje Amal i mówi, to jest takie trochę tutaj jest, teraz przetłumaczymy to jak to jest dosłownie, bo to mogą być takie tłumaczenia też różne. 9,9. I septuaginta nam to też trochę może pomoże. Tu jest, w języku angielskim zacznę jest enjoy. Life with your wife you love. Ciesz się życiem z żoną, którą kochasz. A w języku polskim, jak to mamy tłumaczone, Używaj życia z niewiastą no właśnie, którą jest no właśnie, jakby ją, ją nie? Używaj właśnie, tak to nie brzmi dobrze w naszych uszach. Życia właśnie, życia właśnie z niewiastą, tak. Używaj życia niewiastu, w języku angielskim tłumaczyli właśnie enjoy, ciesz się. I tam, bo dosłownie jest patrz na życie, bo to jest hebrajskie słowo, jest właśnie użyte, jest to pierwsze słowo odpatrzenia właśnie. A tego Septuaginta tłumaczy też właśnie takie ideę: patrz na życie swoje z niewiastą, czyli patrzenie takim właśnie jest też jakimś działaniem, też refleksją, ale nie jest powiedziane, że właśnie yy, czy używaj, czy, czy jest, czy też właśnie czy enjoy, ciesz się właśnie jest, tu jest idea patrzenia, to jest idiom: patrz na swoje życie. Czyli jakoś podjąć też refleksję, jak to życie przeżywać. Dlatego ten indium niektórzy tłumaczą. Patrz właśnie na to życie właśnie. Ciesz się z życia. Ciesz, ciesz się życiem z, z niewiastą. Właśnie to jest oba nie jest jest wife jest, żoną. Po włosku też mamy godi, la vita, Conradona, Czyli ciesz się życiem. Z, z, z kobietą, Ladonna właśnie. Którą kochasz? Keami. Dlatego tu jest... Septuaginta to przetłumaczyła, to ja też jako właśnie patrz, Idę. To słowo ide też bardzo jest ważne, bo ono się na przykład pojawia... Oto Baranek Boży. Jak e, ukazujemy, to w języku właśnie oryginalnym greckim jest idu. Hoam nie Jest to oto, tłumaczymy, a to jest patrz. Właśnie od tego chorao, od właśnie patrzeć. Od tego hebejskiego też, a, też patrzeć. Patrz, właśnie, kontempluj to. Jeżeli to byśmy to słowo wzięli, to właśnie oto. Mamy przetłumaczone tłumaczone na język polski jako oto, chociaż to jest dosłownie właśnie patrz. W języku angielskim mamy na przykład behold czyli zatrzymaj się, behold, właśnie też to wskazujące właśnie kontemplację. Czy tu jest bardziej taka idea, patrz na życie z, właśnie z, z niewiastą czy z żoną, którą kochasz, czyli właśnie jakoś też, yy, na no pewno może idea cieszyć się, czy dzielić wspólnie, czy to jest idiom, trudno to przetłumaczyć, chociaż tu w języku polskim chyba nie za bardzo tak yy, używaj życia z niewiastą. Tak, chociaż może też być, też może być, jak to rozumieć, ty, go ukochałeś, tak, jak chybajski tekst? No chybajski właśnie jest, jest, idea patrzenia, patrz na to życie z niewiastą, bo septuaginta, tak, septuaginta przetłumaczyła właśnie na, właśnie na, na takie to kwestia, to jest idiom, czyli jak to, tym idiom, przy tym, Idiom, tak, Idiom in Tam przetłumacza ten idiom też dosłownie właśnie jako, to jest właśnie, jak trudno go przetłumaczyć, tu to, to poezja, bo to jest dosłownie patrz życie z niewiastą, którą ukochałeś. Czyli kontempluj, nie wiem, rozważaj życie, jak to właśnie, dlatego to jest, i, i tak to jest w języku oryginalnym. I, bo ten jest powiedziane, po wszystkie dni, po wszystkie dni Twojego właśnie marnego życia, a tu jest słowo, że te hewel właśnie, przemijającego życia, tego ta marność nas też tej często gubi, ten hewel, żeby nie widzieć tego jako marności. Bo, bo to wpływ jest y, duży, duży y, tekstu greckiego, lepszam y, tekstu łacińskiego właśnie, vanitas vanitatis, jako właśnie to, hieronim właśnie, to on tak wpuścił mocno właśnie w ten obieg kościoła, to vanitas vanitatis, które myślę je trochę jest za mocnym, jako tak y, przetłumaczy vanity właśnie. Trzeba je dobrze, dobrze też zrozumieć. Ale chodzi o to mm, tu właśnie marnego życia, przemijającego, który nie jest trwały, który właśnie ma czas. Tego ta idea właśnie, że kontempluj to swoje życie właśnie, dobrze je, dobrze je mm, nie używaj, ale dobrze je tak yy, przeżyj, yy, bo to jest przemijające, właśnie nie marne, a przemijające, nie stałe, które yy, dał Tobie właśnie yy, pod słońcem. Yy, które Bóg ci użyczył pod słońcem, właśnie, to jest tachat, haszemerz, znowu to pod słońcem typowe dla, dla kocheleta. po wszystkie dni Twej znowu jest e, marności. E, po wszystkie dni Twej właśnie, a dosłownie jest nie marności, tylko Twojego trudu. czy widzimy, komu tu mieszają. W języku hebrajskim jest po wszystkie dni twego trudu, mozołu, krwawicy... Amal się pojawia, tak. Dlatego tu jest straszne, straszne właśnie takie no, trochę pomieszanie jest tego, tego hewel, tego coś nie stałe, jak się ma tekst oryginalny, z tego amal, co jest też kluczowe słowo dla... dla, dla Jakbyśmy no przetłumaczyli, tak próbowałbym taką dać propozycję na przykład właśnie kontempluj, no, takie to może trochę słowo za bardzo duchowe, ale życie z niewiastą, którą, którą kochałeś po wszystkie dni Twego przemijańcego życia, które dał Tobie Bóg pod słońcem i po wszystkie dni Twego trudu, mozołu właśnie, Twego wysiłku, a nie właśnie magności. I to jest, czy to już miało sens? Mi się wydaje, że też chociaż bo taki jest twój udział w życiu w twoim właśnie znowu tam jest amal trudzie jaki sobie trudzisz się pod słońcem typowo kochelet taki widać jak nagromadzono tu amal w tym wierszu jest kilka razy on tak tym słowem właśnie amal mocno przeszedł tym trudem wysiłkiem charówką taką znojem i jeszcze do tego Hewel dodał, przemija, przemijalność. Mam nadzieję, że niech się nie zniechęcił dalej, żeby Kocheleta y, dalej zobaczyć, co on mówi do nas. To jest tylko taki krótki wstęp, bo to Amal jeszcze y, ono oznacza taką y, trud, wysiłek i występuje, y, występuje y, często właśnie jako rzeczownik i które oznacza mm, jakąś naturę człowieka, która jest, ma właśnie, jest wpisany też wysiłek. On temu nie przeczy. Czyli on pokazuje, że w naturze człowieka jest wpisany wysiłek, trud. I to jest coś, co nam można nawiązać do Księgi Rodzaju, że w, w, właśnie w pocie czoła będzie zdobywało pożywienie. Ta teologia, która jest po niewoli babilońskiej i on też, on też to właśnie używa i to jest też, że to jest pisane w naturę, że jest pisane w naturę człowieka, czyli on jest lojalny, on nie, nie fałszuje właśnie rzeczywistości. I w 2,11, że jest pisane w naturę człowieka, to właśnie to potwierdza, przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakie dokonały moje ręce i trudowi, jaki sobie przy tym zadałem. 2,11 tutaj pokazuje właśnie, że to jest wpisane w naszą naturę. Cały ten wysiłek. I jak się z tym zmierzyć? Z tym wszystkim? Co nas? Co właśnie robimy? Przyjrzałem się wszystkim dziełom. Jakim właśnie tym dziełem? Tu jest też dobra. Właśnie to jest słowo do, tow, dobra. Jakie dokonały moje ręce właśnie. I trudowi Amal, który sobie którym się trudziłem, zadawałem. Czyli o tej naturze człowieka, że wpisany, to mówił też i o 18 wierszu właśnie i drugim rozdziale. Mówi, z też właśnie wszelki dorobek, który zdobyłem, z trudem pod słońcem, który zostawię człowiekowi. On też widzi, że to jest, to jest pisane w naturę, zdobywać właśnie z trudem pod słońcem że z tym on chce się zmierzyć, jak to właśnie rozumieć. I o tej naturze mówi też w kolejnym tutaj wierszu, to on to powtórzy właśnie w, potem będzie jeszcze w dziewiętnastym i dwudziestym to też będzie właśnie cała ta natura, wpisany jest w naturę człowieka cały ten trud. Potem jeszcze jakby tak, jeszcze to słowo amal rozumieć, to jest pewien wysiłek, który nie ma końca. On też podaje w 4,8. Jest to natura człowieka. W drugim rozdziale szczególnie on to właśnie podkreślił, wpisane, Trudzić się trudem pod słońcem. A 4,18 wszędzie to będzie 4, właśnie 8. Mówi o nieustannym wysiłku. Cztery. Jest ktoś, sam jeden, a nie ma drugiego i syna nawet nie ma on ani brata, a nie ma końca wszelkiej jego pracy. Oko zaś jego nie syci się bogactwem. Dla koguż to pracuje i duszy swojej odmawiam rozkoszy. Tu jest właśnie sam jeden, on jest. Tamten rozumiemy, haruje, pracuje dla rodziny, dla kogoś właśnie. A tutaj w czwartym rozdziale dla kogo to właśnie? On jest sam i mówi, sam jeden nie ma drugiego i syna nawet nie ma i nie ma ani brata i nie ma końca, mówi, wszelkiej jego właśnie pracy, jego właśnie tego mozołu którym nie nasyci się tym bogactwem, które zdobywa. Dla kogoż to pracuje i duszy swej odmawiam rozkosz. Właśnie zastanawia się, dlaczego on nie wykorzystuje tych rzeczy, których robi, czy on nie przesadza. Też tutaj stawia to, kwestionuje. I to mówi, to również jest właśnie, potem jest w rozdziale 4, 8, zaraz to sprawdzę, jak to będzie też w języku hebrajskim, 4, 8, bo to jest Słucham? Tak, właśnie, bo to jest, bo nie ma właśnie końca. Dla kogoż to pracuje i duszy swoje swej nowej loskoszy. i mówi, to jest również właśnie hewel. To jest też niestałe, mówi, to co właśnie on tworzy. I jeszcze, a właśnie i przykre zajęcie dodaje jeszcze, a to przykre, przykre to jest też bardzo ważne słowo, to słowo które oznacza też zajęcie, ale z takim związane z cierpieniem. To słowo ma ideę cierpienia. To, to, to drugie właśnie słowo występuje. Przykre zajęcie, które sprawia właśnie cierpienie. I widzimy, jak to. Czyli kwestionuje również. No, rozumiemy, tam pracował dla kogoś, a tutaj, jak nie ma nikogo, to dla kogo on to pracuje? Jaki to ma sens? Ta praca właśnie, że on nawet nie, nie cieszy się tym, co ma. I tak ten, o tym trudzie i mówi, że trud jest, pokazuje, że taki w, ty, w tym sensie, mówi, jest bezsensowny. O tym mówi 5.16, ten amal będzie pojawiał się. 5.16, jak otworzymy, a nadto mówi, wszystkie jego dni są spożywaniem w ciemności, wielkim zmartwieniu, w chorobie i w gniewie. Oto, co uznałem za dobre, jest rzeczą, jest rzeczą, jest rzeczą właśnie, że piękną jest rzeczą jest i pić i szczęścia zażywać w pracy, którą człowiek właśnie trudzi się pod słońcem. To jest też to właśnie ten idiom. E, trudem się trudzić pod słońcem według liczby swego życia. Tu jest, że trud właśnie nie ma sensu, jeżeli jest no tak robiony właśnie bez, bez celu i powiedział właśnie, wszystkie jego dni są mówi, spożywaniem w ciemności i wielkim zmartwieniu w chorobie i w gniewie że cóż z tego, to może nawet wcześniej I jaki dla niego pożytek, że trudził o przepraszam, to jest piętnasty wiersz, pominałem właśnie i jaki dla niego pożytek, że trudził się na próżno to jest właśnie piętnasty wiersz. No znowu to normal. Właśnie trudzić się na próżno. Teraz to jest 5, 15. Czyli kolejny ten aspekt trudu dla kogoś. Trudu, jeżeli jest sam. A trzeci właśnie trudu mówi na próżno. Bo mówi tak. Raz, Ty, pan jest też Amal właśnie, cieszę się tym trudem właśnie, to jest taki, on pokazuje tutaj widzimy to tu już piąty rozdział, on próbuje już trochę rozwiązywać tą, tą zagadkę egzystencjalną dla nas, chociaż nie przeczy mówi wpisany, jest naszą naturę, nie ma końca yy, i to jest jak to, co z tym zrobić, jak się z tym zmierzyć z całym tym. I on mówi, że, widzicie, powrócimy jeszcze do 5.15, bo również i to jest, mówi yy, bolesno właśnie, yy, to jest właśnie, mówi zło, yy, i to jest zło, yy, i to tłumaczymy jako bolesna niedola, właśnie, ale zło, całe właśnie, yy, yy, cały ten. Yy, i jaki z tego pożytek dla niego, że, że trudzi się, y, trudzi na próżno. To jest tej dosłownie też jest idą, który się pojawia tutaj w księdze Kocheleta, że on, y, który trudzi się dla, y, tu się pojawia to długie słowo, y, Rłach. Właśnie trudzi się dla Rłach. A ruch co to jest? No właśnie tchnienie właśnie. Jakbyśmy zobaczyli tutaj duch, no, tu jest ruch się pojawia, to jest właśnie to jest uff, coś takiego, co właśnie trudzenie się dla, dla, y, dla właśnie na próżno, a jest słowo też ruch użyte. Jako właśnie ten duch. Jaki z tego pożytek mówi? I jaki z tego. to jest bardzo właśnie typowy, typowy też y, dla kocheleta księgi które odróżnia od innych, nie ma te, tego idiomu w innych księgach. Bo jeszcze jest drugie słowo, które dzisiaj też poznamy, to jest właśnie, jaki z tego jest, to będzie słowo i tron, które tylko znajduje się w języku heleta. Jaki z tego zysk? Jaki z tego właśnie profit? To jest też, to właśnie, właśnie o tym też rozmyśla, trud łączy z tym drugim słowem, do niego słowa powrócimy, a tu się pojawia w 5.15, jaki z tego właśnie i tron? Ten zysk, profit, że, że właśnie trudzi się, mówi dla pff, coś, co właśnie odlatuje. Typowy kohelet. Yy, tutaj, jaki z tego zysk? Jest taka piosenka, jaki, to mi się nie opłaca jakiś, pamiętam, parafrazy, jaki z tego zysk, to mi się nie opłaca. Nie pamiętam, jaki jest taka piosenka rokowa coś kojarzę i i potem on jest tutaj właśnie, czyli trudzić się na próżno, nie ma sensu. I mówi, a nadto wszystkie jego dni w szesnastym wierszu są spożywaniem w ciemności. Pracuje cały dzień, nawet nie ma czasu zjeść w ciemności. Wiadomo, że ludzie w tamtych czasach też wychodzili, nie, nie siedzieli w domach, raczej się mówi, że właśnie do pracy wszyscy i pracowali właśnie, czy w różnych pracach fizycznych, zabiegając o takie egzystencjalne rzeczy, potrzeby. I potem właśnie w ciemności powraca i je. I spożywa to w ciemności. Mówi w wielkim właśnie zmartwieniu. wielkim nawet zmartwieniu, nawet mówi w chorobie i w gniewie. Czyli widzimy, jak co powoduje w niego to, to jego, to jego właśnie ten nozu, trud, ten amal, jak on go nie ukierunkowuje. I tu nam daje, pokazuje bezsens takiego trudu na nic. Jakby taka piosenka, akurat mi się przypomina angielska, mamy for nothing, pieniądze właśnie na nic. Znaczy takie coś, co się robi właśnie bez, bez sensu, ten trud i mówi, że wielka właśnie że spożywa mówi nawet właśnie w wielkim mówi w ciemności i mówi w wielkim wielkim, yy, y, y, z, wielkim właśnie y, zmartwieniu, chorobie i gniewie. To są te emocje, które wyraża ten bezsensowny trud. Taka, można powiedzieć, egzystencja, psychologia i egzystencja takiego człowieka. Zamartwia się jeszcze więcej, jeszcze coś, jeszcze choroba przychodzi od tego trudu i jeszcze on jest zaginiony. Coś mi się, myślę, że włączy Działa, działać mi dobrze. Coś przebywa. Jedzenie, tak, jest ten, że jest. Teraz działa tak. Jest też użyte słowo, które wyraża właśnie spożywanie, to jest Ahal, to jest właśnie coś jeść. Yy, I to jest, czasami też się pojawia to Ahal, ogień pożerający, to też jest taki idiom właśnie, ten Ahal pożera. Ale tu jest w takim sensie, takie no, jedzenie po prostu, pożywanie posiłku. Spożywa to, wszystko właśnie, ten cały trud w ciemności, w chorobie, w gniewie i to w wielkim jeszcze. Wszystko to na niego przychodzi, ta gorycz i potem idzie dalej na tam, gdzie on jest, na najbliższych. I mówi potem właśnie, o to uznałem, w takim razie, co jest dobre. Po takim, takiej chorobie on to doświadczył, tego bezsensu, dla nic ten trud. Po co on to robi? Mówi, jest piękną rzeczą yy, właśnie tof. Ta rzecz a tof to jest to właśnie dobro, Ta tof pojawia się także i w Księdze Rodzaju. Często właśnie to, co stworzył Pan Bóg jest tof. I piękny właśnie, dobre tof. Ja mówię, jest właśnie rzeczą dobrą. Tłumaczymy właśnie tof jako piękną. Jeść, pić i szczęścia właśnie zażywać. Yy, zażywać w pracy jeść, pić, szczęścia zażywać w, nie w pracy, tylko z trudu swojego. Tu nie jest słowo praca, tu używa amala, że to jest pod tego słowa powraca, żeby zatrzymać się, mówi, i teraz cieszyć się tym, co się zrobiło. Nie przesadzać, on próbuje szukać tego, neguje bardzo, trud bezsensowny, na nic który prowadzi do choroby, do być, depresji, do załamania, do gniewu i zażywać właśnie szczęścia z tego trudu swego, z tego mozołu, którą człowiek właśnie trudzi się pod słońcem. Co znowu jest to Adam właśnie i to Amal, czasownik pod Tachat Haszemysz. Według liczby dni jego życia, których ma Pan Bóg mu użyczył. To nie jest co już co do nie zależy. Pan Bóg mi użyczył. Ja nie jestem realistą, bo mówi, bo to tylko jedno mu jest dane. Mówi tak wyjść trzeba z tej sytuacji. Potrafić się zatrzymać i cieszyć z tego właśnie całego trudu, całej pracy. To jak powrócimy do tego właśnie, czyli odnajduje sens. Również w 8.17. Pokazuje ten trud, który ma, mówi, widziałem wszystkie również dzieła Boże. Chociaż może wcześniej zaczniemy od 8.16. Albo widziałem wszystkie dzieła Boże, 8.17. Człowiek nie może zbadać dzieła, jakie się dokonuje pod słońcem, Mówi to właśnie teraz do Pana Boga się odnosi w ósmym rozdziale. Pan Bóg też dokonał pewne dzieła. To jest też pewien trud, a tam jest to inne słowo na te dzieła już użyte jest, bo Pan Bóg właśnie jako Stwórca. I człowiek nie może właśnie zbadać tego dzieła, jakie dokonuje się pod słońcem. Jakkolwiek się trudzi, by szukać, nie zbada. A nawet mędrzec chociażby twierdził, że je zna, nie może go zbadać. Właśnie to pewnie jest słowo będzie dosłownie poznać. 8, 17. 8, 17. I to jest, yy, jest odnajdywać dosłownie, to jest właśnie zbadać. Czyli mędrzec nie zbada, i nie odnajdzie tego właśnie, tego wszystkiego. Ale jest to, jest też, jest odniesienie, też jest do Pana Boga widzimy, że widział wszystkie dzieła Boże, że wszystkie y, dzieła to są, będzie inne to słowo to jest y, ma se, to są właśnie asa, Pan Bóg też czyni, to jest inne słowo użyte, z, czynić, bo też jest słowo, też jedno bara, stwarzać a to jest to dzieło Boże on widział które człowiek nie może zbadać mówi tego właśnie nie może dosłownie odkryć tego właśnie całego dzieła które uczynił pod słońcem bo i mówi dalej, właśnie, a nawet mędrzec, chociażby twierdził, jakkolwiek się trudzi, by szukać, nie właśnie nie odnajdzie jego sensu. Czyli też neguje, właśnie, sens. Tutaj widzimy akurat odniesienie do Pana Boga, do tego całego właśnie tego, tego trudu, który jest tutaj pod słońcem. I człowiek też nie jest w stanie tego wszystkiego poznać. W dzieł Boży, chociażby chociażby się trudził, poznać tego świata jeszcze głębiej Ten Amal też wysiłek jego musi stanąć w pokorze. Nie może wszystkiego poznać. Chociażby ten Amal, nie wiadomo jak wielki włożył. To jest taki, widzimy też, to Amal ma takim kontekście egzystencjalnym, czyli wpisany w naszą naturę, też trudu, że trudu właśnie bezsensowy, trud nieustający, też trud, że do, trudzić się też bez sensu, właśnie jest tak, nie, nie widzieć tym sensu, tud jak to po angielsku jest for nothing, czyli nothing, czyli dla, taki bezsensowny. I to jest też ważne to zrozumienie, bo to często się to pojawia, w tej księdze, jako właśnie, jako, jako właśnie rzeczownik. Ten trud, krwawica, charówka i opisuje tą y, pracę człowieka i podkreśla całą naturę właśnie człowieka, którą się trudzi. To słowo amal y, też y, pojawia się poza księgą kocheleta, Może właśnie tak dla przykładu otworza, to będzie pierwsze Amal 1.3. Na jakiej księdze może się pojawiać to, to słowo, jak sądzimy, Amal, trud? Hjada, właśnie. To jest właśnie ta literatura już po, po, właśnie po, można powiedzieć, po niewoli babilońskiej, teksty właśnie po niewoli babilońskiej i ty, typowe mądrościowe. I to słowo Amal jest takim też dowodem i to słownictwo, nawet składnia jest, które mówi, że to jest późniejszy tekst, który jest yy, po niewoli babilońskiej. Też tak się bada właśnie teksty, tak na marginesie, po słownictwie i po zwrotach, nie były wczy, wcześniej używane. Widzimy, to jest typowe, też są też tu araim, a, arameizmy. W księdze na przykład Hioba on często używa, zamiast słowa hebrajskiego jest Asher którym się trudzi, to on zużywa sze. Jedną tylko literę sze właśnie zamiast asher I to jest też typowe dla takiego właśnie aramejskiego też. Czyli to wchodzi już fazę. Ten język jest żydowski, ale arameizujący. I to jest też kochelet właśnie. To jest inny język hebrajski niż ten był, który jest ten przed niewolą babilońską, jeżeli bym, o którym mówili. dużo wpływ już aramejskiego. I to słowo, które jest Amalo, cały Jego trud, bo on tu podkreśla właśnie Jego trud. 2,22, 1,3 to jest Jego trud. 2,22 też właśnie swego trudu. 3,13 mówi też yy, cieszyć się całym swym trudem. I 4,8 też mówi o tym, że Yy... też yy... wszelkiej swej pracy, dla kogo właśnie on nie ma końca, też jest. I 5,17 też się pojawia właśnie swego trudu. Czyli widzimy aż pięć razy, księdze Kocheleta jest właśnie podkreślona. Nigdzie tego nie ma, tego, tego zlepko. Swój trud, swoja praca, swoja krwawica, swój właśnie wysiłek, który wkłada. Pojawia się poza, y, poza księgą kocheleta w ciekawym psalmie, 127. 127, jako tutaj mam otwarty już w komputerze, a ten psalm 127. Jeżeli domu Pan nie zbuduje. Amal. Na próżno właśnie mówi, y, y, jeżeli domu Pan nie, nie zbuduje, Yy, to mówi, to jest inne słowo użyte, na próżno jest użyte słowo szawę to jest też próżność, vanity, to jest emptiness czyli na próżno, a malo swoim trudem yy, budują właśnie budują go, budowniczy, tego ten dom jeżeli dom pan nie zbuduje na próżno jest to jest to słowo inne niż hewel. Jest słowo długie hebrajskie, które się pojawia właśnie w księgach często psalmów. To jest szawę, które też, znaczy właśnie nie będziemy tego słowa analizować, ale nie pojawia się w księdze na przykład yy, kocheleta, właśnie to słowo tylko hewel. I to jest swego trudu. Tu też jest yy, swego trudu, którym się trudzi. Yy, którzy go wznoszą. Jeżeli pan miasta nie ustrzeże, daremnie jest, daremnie st czuwa strażnik. Też jest właśnie to słowo inne, nie hewel, ale inne jest użyte. Daremny, próżne. I daremny jest tak, że mówi właśnie szawę, to jest dla psalmu akurat typowe, inne słowo właśnie, daremne jest wasze wstawanie, mówi przed świtem, wysiadywać do późna w nocy. Y, którzy jecie chleb spożywany ciężko, tyleż on i we śnie y, y, y, daje tym, których miłuje. Czyli to słowo tutaj amal y, w, tym, w tym właśnie psalmie pojawia się, psalmie 127. Daremny właśnie jest ten amal, trud, bez Pana. W tej właśnie, w tym połączeniu trzeba właśnie ta duchowość trudzić się właśnie z Panem Bogiem, tak jak e, przypomina mi tę e, scenę, kiedy święty Piotr właśnie na polecenie Pana Jezusa zarzuca jeszcze raz sieć. Podejmuje ten trud, Panie, całą noc Trudziliśmy się, nic nie mówiliśmy, ale na Twoje słowo jeszcze raz zarzucę sieć. I ten trud nabiera właśnie innego tego sensu z, z, z Panem Jezusem właśnie. Ten amal, Całą noc ten na Trud, jak gdyby na nic. I psalm 127. Bardzo ciekawy, właśnie o tym trudzie mówi. Jest. jest psalm 7 również jest też ciekawy. W 17 wierszu aż jest, się pojawia. Yy, tylko tu jest inaczej tłumaczone, bardzo tak trochę dziwnie. Bo tu jestem, psalm. Oto tamten począł nieprawość, brzemienny jest ręką i rodzi podstęp. Wykopał dół i pogłębił go, lecz wpadł do jamy, którą przygotował. I 7:17, i obróciła się jego trud, wysiłek, a jak mamy tłumaczone, złość. Czyli widzimy, wcześniej było, co on robił? Dół pogłębiał, wykopywał, zasadzki robił, trudził się. Opisany jest cały właśnie szereg. I potem się pojawia to słowo właśnie, cały jego ten amal, ten jego wysiłek, trud, trud mozło, krwawica, yy, obróci się na jego głowę, przeciw niemu. Po co on to właśnie robił? Czyli nie ma sensu trudu, wysiłku, tego amal ze złością. Psalm 7, 17 tłumaczy właśnie Jego złość, obróci się na Jego głowę. Na dosłownie by było i obróci się cały Jego trud na Jego właśnie przeciw Niemu, na Jego głowę przeciw Niemu. Dlatego te idiomy bardzo ciekawe. I te niuanse myślę, że też wyjaśniają to słowo, ten Amal. I nadają też sensu, żeby ukierunkować cały ten trud. To jest to słowo występuje, tak powiedziałem, to Amalo właśnie, jego trud w księdze Kocheleta kilka razy. I w psalmie siódmym, 7, 7, 17 właśnie, bezsensowny trud obróci się przeciw niemu, cały właśnie ten złośliwy trud, yy, Mozu. A i w 127 psalmie jest też ciekawy właśnie ten Amal Amalo, właśnie bez, nie ma sensu, bez, jeżeli Pan Bóg tego nie pobłogosławi czyli z, z, z Bogiem, cała praca trud. To, to takie ciekawe tutaj niuanse. I mówiłem o tym drugim słowo, które się pojawia szave, czyli pustka, coś jest bez, y, też jest bez sensu. To jest inne słowo niż to Hewel, szave. ale ono się pojawia właśnie w proroków, pojawia się w Psalmach, czyli też widzimy inny czas, inny właśnie tego można poznać w redakcji danego autora, po słowach, których używa hewel, typowy właśnie kochelet, czy też to drugie właśnie słowo amal, kochelet właśnie. Amalo właśnie z tym jeszcze ze swoim trudem to jest kochelet. I y, to słowo y, amal y, występuje oczywiście jako, y, jako y, w stałym Testamencie jako y, rzeczownik i można sobie wyobrazić, że 53 razy występuje jako rzeczownik, a natomiast 22 razy pojawia się u, u księdze właśnie jakiej, której właśnie mawiamy Kocheleta. 53 jako rzeczownik, amalnie, trud, kwawica, wysiłek pojawia się 53 razy w Piśmie Świętym, a Kochelet 22 razy, Prawie połowę u Kocheleta. Osiem razy pojawia się w księdze, którą już tu wcześniej padałam, Hiob, Amal właśnie. On też, ta księga właśnie widzimy, jak są blisko te księgi. Sobie cały ten trud, wysiłek, też to cierpienie właśnie, sens tego, tam chociaż pytał się o sens cierpienia tutaj, on się pytał o sens tego trudu, wysiłku, tej krwawicy, muzołu. Jak to ukierunkować? Jak to właśnie można otrzymać to Boże Błogosławieństwo w tym wszystkim? I pojawia się 13 razy w księdze psalmów, w psalmach też jest często właśnie w psalmach. No tak dla przykładu kilka może psalmów podam, żeby, czyli 8 może i chyba jeszcze raz zobaczymy. Tak dla przykładu, jak to mieliśmy Hioba, lubimy Hioba, znamy, to jest trzydziesięć na przykład. Bo to jest, kiedy on Hiob przeżywa to wielką gorycz, że lepiej było go się nie narodzić. Bo mówi, bo nie zamknęła mi yy, drzwi życia. Właśnie wyszedł łona matki. By zasłonić przede mną Amal. Ten właśnie cały trud, a tłumaczony jest właśnie mękę. Yy, tłumaczymy, tutaj jest yy, w 30 właśnie męka. A to jest cały ten Amal, którym się potem tym ludzi zmagał. Lepiej było się nie narodzić. Hiob tak. tu mówi, akurat to wiemy, to jest ten dramatyczny akurat. Ten chyba rozdział najbardziej chyba po tym wszystkim się rozpoczyna ten 30, Kiedy on mówi lepiej, żeby właśnie nie wyjść z góry matki. Te drzwi życia po co mu się otworzyły i ten Amal teraz on przeżywa. W cztery osiem również mówi o ile widziałem. Złoczyńcy, co sieją Amal. Oni się też trudzą, mówi Amal. Ale plon z nich zbierają. Oni z tego Amal zbierają jakiś plon. Oczywiście potem to wszystko jest tutaj mówi, Elifas mówi. Mm, Elifas mówi do, do Hioba, że on zgrzeszył. I mówi, że mm, zło widziałem złoczyńcy też sieją ten amal, plon z, z niego zbierają, z tego wysiłku trudu. Jakiś. Hmm, pokazuje się, oczywiście potem będzie bez z tego też pokazano, byśmy w samym siódmy pokazał ten amal, który oni czynią, przeciw nim spadnie ten tu wysiłek. Tak trochę Państwu nie, nie zamieszam. Potem 5, 6 Chiop mówi. Yy, mówi teraz Hiob. Yy, jest właśnie, próbuje jak gdyby troszeczkę no nie powiem, że korygować Pana Boga, ale yy, mówi wszak boleść nie z roli wyszła, nie z ziemi wyrosła, to właśnie amal. Że boleść właśnie, a amal, skąd ten amal jest właśnie? On też się zastanawia, ten, właśnie ten cały to cierpienie, ten trud jego, ten nozu, krwawica. Mówi też, przeżywa właśnie, skąd ten amal? Kto dał ten amal? Cały trud. I potem siedem-3, też hiob, bo to akurat ten hioba się pojawia 8 razy, to mamal. 3 tak moim działem mówi miesiące, miesiące mówi nicość, ale nie używasz słowa hewel, tylko to, co jest w psalmach właśnie, to jest to słowo szawę, inne słowo na nicość. Jest inne właśnie hiob ma hewel. Mówi, tak moim działem y, miesiące nicości, i wyznaczono mi noce Amal, całego właśnie tego mozołu, udręki. Tu Hiob mówi 7-3, też ten Amal się pojawia. Potem w 11 rozdziale 11-16 mówi, mówi Amal. To mówi teraz akurat y, Sofar, mówi do Hioba. I mówi, mówi całe właśnie, mówi Amal twój pójdzie w niepamięć. Co ty to robisz teraz? Jak desz mnie my je wspomnisz. Żeby to by się wyciszył właśnie, tak jak ty próbuje korygować Hioba, mówi Sofar. Mówi Amal twoje pójdzie w niepamięć. My tłumaczymy to cierpienie właśnie, ale to jest ta krwawica, ten mozu, ten trud. To mamy jako cierpienie. Potem w 15 rozdziale, 15.35 I mówi kto, teraz mówi Elifas, mówi do Hioba, kto krzywdę mówi pocznie, ten rodzi nieszczęście. Mówi kto pocznie, amal, trud, to jest słownie kto właśnie ten trud, to jest jako krzywda rozumiana to inne trochę tłumaczenie jest tego idiomu, kto właśnie ten amal pocznie, ten rodzi nieszczęście, kto właśnie w tym, co no, skrzywdę, jest krzywdę. Chociaż to jest amal, trud, krwawica, czy gdyż wnętrze gotuje mu zawód. Mimo, że ten idiom właśnie w całości można zrozumieć ten trud, który właśnie się trudzi, poczyna, trochę bezsensowny, rodzi mu nieszczęście, i gotuje mu zawód w środku. Tu właśnie próbuje Elifas korygować trochę Hioba, że jego ten trud, to zmaganie, ten amal trochę nie ma sensu. On powinien trochę być bardziej pokorny, że tutaj w tej dyskusji, to już 15 rozdział, to, wiem, to się ta, rozwija to bardzo mocno. Potem 16 rozdział, bo to mówi Elifas, go pomina, i Hiob potwierdza swoją niewinność w 16 rozdziale i mówi Podobne rzeczy często słyszałem, 16.2. mówi, podobne rzeczy słyszałem, i y, tutaj jest, Wasz trud jest, y, tu jest dosłownie, nie przynosi y, pocieszenia, a my tłumaczymy to, to pocieszycielami, wszyscy jesteście przykrymi. Tam jest słowo, y, słowo jest pocieszenie, właśnie, na ham, dawać właśnie, y, pocieszać. Ale jest po, pocieszenie, y, wasz trud jest właśnie, y, że wasz, wasz trud nie przynosi mi pocieszenia. W tym sensie dosłownie, jakby to nie wiem, tłumaczyć. Wasz cały ten amal, wy też się trudzicie, próbujecie mnie przekonać. Wysilacie się, ale nie przynosi mi pocieszenia. Dlatego ten idiom tłumaczy, tłumaczymy właśnie pociszycielami. Wszyscy jesteście no przykrymi, tak się tłumaczy, ale to jest właśnie no was, wasze trud nie przynosi mi pocieszenia. Wysilacie się nadaremno. To mi właśnie nie, nie otrzymuje. I do po tłumaczył właśnie, yy, yy, że też jest, że jesteście właśnie Wasz, wasze za, po angielsku lepiej jest, bo właśnie trud jesteście, nie przynosi wam pocieszenia właśnie. Chociaż to jest takie też trudne, widzę. I ostatnim ósmy już, to 20 rozdział, 22, dwa, Hiob znowu, 20-22, to jest wtedy Sofar mówi i mówi, że za, za to właśnie niegodziwość otrzymuje się, otrzymuje się odpłatę i mówi do Hioba, że poczuje głód mimo obfitości, obwadnie nim siła nieszczęścia. I to jest yy, obwadnie nim si siła nieszczęścia, czyli czyli jego, tu jest jeszcze słowo trud, że obwadnie nim siła nieszczęścia jest, że trud yy, na niego zejdzie sam, czyli też nie ma sensu to amal właśnie, bo on przyniesie nieszczęście, to co akurat kierunek tego Hioba, który podejmuje jego cały trud, przyniesie mu właśnie nieszczęście. Widzimy, jak trudno tłumaczyć te słowa, ten, ten Amal. Trochę wiem, może nie zamieszałem Państwa, nadzieję, że jeszcze jesteśmy w kontakcie, że nie straciłem jeszcze, to jest troszeczkę skomplikowane może. I tak pozostawił, bo to jeszcze się pojawia ten Amal. Też się pojawia w Księdze przysłów tak jak będziemy Księgę Przysłów, to może 1626, też jest to słowo właśnie Amal, chociaż tutaj się pojawia jako, jako rzeczownik i dosłownie ten, który się trudzi. Po angielsku będzie właśnie słowa jest, czyli na przykład jest jedno słowo sufferer, czyli jedno słowo, wystarczy na jego jednotę, czyli właśnie trud, trudzenie, saferer. A w języku polskim musimy dać dwa słowa, czyli cierpiący, osoba cierpiąca. I tu jest też się, to pojawia właśnie 1626, akurat głód robotnika skłania do pracy. To jest też słowo mefesz, to jest dusza i trud skłania właśnie, pojawia się trudno też z tłumaczenia słowo, bo jest, że dwa razy jest słowo amal że dusza robotnika musi się trudzić. W tym sensie właśnie dusza tego, który pracuje, musi się trudzić. Też jest tu użyte słowo dwa razy słowo amal 1626. Bo mówi, ale tłumaczone jest, bo usta jego, bo usta jego właśnie zmuszają go do pracy bo tu jest, dlatego też tłumaczy się właśnie, bo usta zmuszają go. Dosłownie jest właśnie bo usta je, zmuszają go, czyli musi coś jeść. W tym sensie ten cały, cały ten idiom. No bo to już pozostawimy to, to słowo jako rzeczownik, ale myślę, że warto właśnie Hioba zapamiętać właśnie w tym kontekście tego Amal. Często się będzie pojawiało jako cierpienie, właśnie jako nie, nie, to słowo nam może trochę umknie, ten amal, bo on będzie w innym kontekście, miał cierpienia. A ten bardziej takiej pracy egzystencji, od to słowo odkrywa. Dobrze, i przejdziemy do kolejnego właśnie tutaj krok, czyli aż tyle razy, 53 razy to rzeczownik w całym Piśmie Świętym, 22 razy u Hioba, ten amal, tylko rzeczownik, 8 razy, w księdze Kocheleta, 28 razy u Hioba. 13 w psalmach. Tak to właśnie to słowo trudne. Tu jeszcze z tym Amal. Chociaż może zostawiłbym za dużo już tym, żeby tuż już to słowo. Drugie słowo, które tutaj jest, tylko się pojawia w księdze Hioba. I ono jest typowe dla Hioba. Mam nadzieję, że ten trochę Amal Trochę rozjaśniam albo zacieniłem bardziej. To jeden, trzy powrócimy teraz znowu. Tak do, do kocheleta, tak. Bo tam jest zbitka właśnie tego drugiego ważnego słowa, które jest też rozumienia zrozumienia kocheleta, czyli hewel, żeby zrozumieć kocheleta, co to znaczy? Amal, co to znaczy? Jak to właśnie to słowo, yy, które się pojawia. I tutaj kolejne słowo. Tylko jest u kochaleta, już Teraz no tutaj. I to jest jeden, jeden, trzy też jest. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki sobie zadaje pod słońcem. Cóż przyjdzie? To jest to słowo tylko dla kocheleta to jest właśnie to słowo yy, to słowo właśnie Jotel. Przepraszam i tron, i tron to jest to będzie słowo i tron. I tron, po, po angielsku tłumaczą what profit, what benefit. Jaki z tego profit, jakie z tego benefity. My tłumaczymy to to słowo właśnie, cóż przyjdzie. I to słowo jest i tron, to jest kochelet tylko. I to słowo kochelet używa 1,3 jeden, trz, jeden, właśnie. się właśnie tym słowem i tron. Co to jest ten właśnie ten zysk, jaki właśnie co on z tego ma? I to słowo i tron, potem się pojawia dwa, jeszcze będzie dwa, mm, trzynaście. Też będzie 2:13 trzynaście i tron. Patrzę, czy jednego nie, nie, nie pominamy. Zaraz sprawdzę tutaj już. Już odwieram. 1-3. I to słowo i tron żebym się więcej razy, tylko u kocheleta jest to słowo i tron. Jeden trzy właśnie. Jaki zysk? Co z tego ma? Człowiek z tego całego amalo, trudu, jaki sobie zadaje. My tłumaczymy, cóż przyjdzie. Potem dwa, jedenaście też się pojawia. Przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakie dokonały moje ręce i amal, amal trudowi, jaki właśnie sobie zadałem, też amal. O to wszystko mówi Hewel i, i mówi tutaj pogoń za wiatrem. Z niczego nie ma pożytku pod słońcem. Mówi żaden pożytek to jest itron. tron. Tu jest, to jest słowo właśnie, to się też pojawi to słowo, to jest kuchelet, i tron. I tron, y, i to słowo będzie w 2.11. My to milczymy jako pożytek po angielsku tłumaczył jako właśnie profit albo gain, co właśnie osiągać. Gain po włosku jest gładanie. Też na przykład takie słowo, to słowo, które używane jest na zarabianie pieniędzy, właśnie gładaniarę, Właśnie coś zdobywać. Jaki mówi z tego mamy tutaj w języku polskim pożytek? Yy, mówi, z niczego nie ma właśnie, z tego nie ma właśnie żadnego i tron. Nie ma z tego żadnego zysku, żadnej korzyści. Z tego właśnie mozołu, trudu, z takiego właśnie bezsensownego, nieukierunkowanego. I to jest to słowo i tron. Pod słońcem mówi. To jest typowy kochelet. Tylko kocheleta. Tego tę księgę klasyfikuje poza innymi księgami, właśnie po słownictwie, jako późniejszą. To 2.11, czyli z niczego nie ma żadnego zysku, nie ma żadnego profitów pod słońcem. Z tego właśnie z takiego trudu. I potem 2.13 mówi też i zobaczyłem, że, że jest ta, że jest, że mądrość tu mamy przewyższa głupotę. A to jest słowo i tron, użyte, które oznacza więcej zysku, korzyści właśnie z mądrości. Też używa słowo i tron. I na przykład po angielsku tłumaczą i zobaczyłem, że wet wisdom has much more profit over folly", Czyli więcej jest profitu z mądrości niż z, z, z głupoty. Akurat niektórzy właśnie "vantage" też włoskie, ale tu jest też słowo i tron. My już tłumaczyliśmy, że przewyższa głupotę, ale jest to słowo i tron, kochelet, zysk jest mądrość. Tam jest właśnie jakieś, coś człowiek osiąga. On dlatego przewyższał. potem 3 9, to słowo też i tron, kochelet. I tak samo się zaczyna. Cóż przyjdzie pracującemu właśnie z, z całego jego trudu, tego Amal, jaki sobie zadaje? Cóż przyjdzie? Tu też jest słowo, to samo właśnie, typowy kohelet, co za zysk, co za profit, co z tego mam. Też kohelet 3.9, właśnie też to i tron, typowy kohelet 3.9 używamy, tłumaczymy, cóż przyjdzie. Na amerykańskie tłumaczą what profit, what gain. Tłumaczymy, co przyjdzie. I potem jest 5.15, również też się pyła to słowo, które mówi 2.22. Jak 22. już sprawdzimy też to słowo, bo to jest takie, bardzo No analizuje to słowa. te cóż bowiem, a cóż yy, ma, yy, to właśnie nie ma, to jest co inne. co ma, co jest, yy, co jest dla człowieka. Tu jest słowo użyte akurat hawa, czyli dosłownie znaczy coś, co być, istnieć co jest, dlatego tu nie ma, nie, ale tu jest też właśnie, to jest, widzimy też, cóż bowiem, nie? ma człowiek wszelkiego trudu, bardzo słuszna uwaga. Na przykład tłumacz angielskie tłumaczą for what profit comes, co za profit przychodzi, a, a na przykład drugie tłumaczenie jest what do mortals get, co osiągają właśnie śmiertelnicy, bo tu jest to słowo użyte Adam właśnie. Ale tu jest słowo być, co, co, co być, co jest właśnie dla człowieka, być, co, co jest właśnie. To jest to, może powiedzmy, rozważanie między być, y, to be, a właśnie być, albo y, mieć właśnie. To jest to mieć tutaj, co ma, właśnie to hawa, to nie właśnie w sensie bycia, tylko posiadania. Co ma człowiek właśnie z wszelkiego amal, trudu. To jest jeszcze właśnie do takiej filozofii być mieć. To jest mieć, co właśnie ma, posiada. To ciekawe, bo tu jest słowo użyte, hawa, też stawać się, właśnie, ale w kontekście tutaj tym oznacza mieć. Bardzo jest właśnie ciekawe, te 2,22, i potem jest 3,9, bo tego 3,9 tam jest właśnie itron". i tron. I hebrajskie ma, to jest właśnie co, i potem i tron co za właśnie zysk, co, co z tego jest, jaki profit, benefity, co przyjdzie pracującemu z trudu jego, jaki sobie zadaje. Też jest to właśnie amal i trud zadawać. Potem 5-15 znowu i to on się pojawia. 5-15, bo również mówi, to jest wszystko bolesną niedolą, że tak odejdzie, jak przyszedł człowiek, to jest w kontekście śmierci, analizuje yy, właśnie przemijalności. Ten hewel też jest nicość w kontekście właśnie śmierci, czyli kresu też. Jest ten czas, który wyznaczył Pan Bóg i to trzeba tak ułożyć w, tym, w ten kontekst wejść. I potem mówi, jaki pożytek dla niego, że trudził się na próżno, ten pil 15 właśnie, i co za Itron, jaki zysk dla niego, że właśnie Amal, co znowu jest krwawica właśnie dla ruach. Tu jest dla właśnie to, co y, y, ruach ta właśnie ten y, przemija. Dlatego jest to słowo, z, pojawia się z tym Rułach jako wiatr. No tłumaczymy pogoń za wiatrem, nie? Właśnie na próżno właśnie. To jest to słowo Itron, piętnaście. Tylko Kochelet. i potem 10-11, już ostatnie, też się pojawia. Tu jest w kontekście pewnych takich, on robi y, obserwacje życia, świata. Mówi, jeżeli żmija ukąsi, a nie było zaklęcia, traci swój zysk zaklinacz. Y, to jest też y, właśnie, traci swój zysk, to jest i tron właśnie. Że jeżeli zmiła ukończy kąci, to jest 10,11. Jeżeli zmija ukończy a nie było zaklęcia, traci swój zysk zaklinacz. Słucham, nie ma 10,11? Jaki jeszcze, jeszcze, no można? Jak na przykład? Tak? Kuchelety, kuchel, kuchelety, hmm. mhm. Czyli jeżeli już ja a nie było zaklęcia, traci swój zysk zaklinacz, czyli to też jest w takim kontekście obserwacji, Życia, że widać tak inaczej też byli wężów różnych i, y, i że, że też no jeżeli kieram wcześniej się stępi a nie naostrzy się jej trzeba zwiększyć mówi również y, y, y, trzeba zwiększyć wysiłek właśnie. Y, Tutaj nie widzę właśnie tego słowa, że jeżeli się się stępi, i trzeba zwiększyć. Nie ma z tego słowa no, ale właśnie. Tu jest inne słowo użyte. Jeśli się się stępi, trzeba zwiększyć wysiłek. No tu jest słowo i tron. Też się pojawia właśnie. Tylko tu jest, widzę, będę w tekście. To już nie wychodzi, bo to jest krytyka tekstu, już musiał być to już bardzo skomplikowane. Bo tutaj jest, też się pojawia słowo i tron i Septuaginta też tłumaczy to jest. Yy, yy, też, też jest trudny właśnie tutaj. Tu nie ten Muszę go sam przeanalizować jeszcze, bo to jest to pozostawię go. 10, 11 i też się pojawia słowo i tron. Jeżeli właśnie o kąsi, nie było zaklęcia, traci swój zysk zakinacz i tron. Zysk właśnie. Jaki z tego profit? Też nad tym się zastanawia Kochelet, tylko to słowo się pojawia w tej księdze. I e, chociaż to słowo e, jako czasownik pojawia się też w, w Piśmie Świętym, i ono oznacza coś na przykład dodawać, coś właśnie, coś zdobywać więcej i na przykład jest używany jako słowo techniczne w ofiarach, a to jako czasownik i to nie, wyst nie występuje alkoholeta, to znaczy na przykład jest, że jest ten tłuszcz, który jest na przykład ze zwierząt, z wątroby, który pokrywa, a to już pozostawimy, to słowo techniczne się pojawia w księdze kapłańskiej, ale to jest jako widną właśnie jest yy, joteret. Inne to słowo, ale to będzie już i yy, to jest techniczne. Ale nie ma właśnie i tron, tylko jest 10 razy się pojawia. I to tylko u Koheleta w znaczeniu właśnie profit, advantage, gain, zysk jaki z tego właśnie jest. Tylko pod całym słońcem. Tak to właśnie to słowo bardzo ważne i to Myślę, że trzeba będzie zakończyć. Patrzę, już tutaj jeszcze jedno słowo, jest też bardzo krótkie dla kocheleta, To już może tak już, żeby się potrudzić, już to już zakończymy. Nie będziemy o tych słowo, które się pojawia tylko u kocheleta. I to jest to słowo będzie w jeden 1.17. Czyli znamy to słowo już kochelet hewel, znamy amal, już ten trud, ten nozu, jak to ukierunkować. Znamy też to kolejne słowo itron, tylko kochelet. I jeszcze kolejne dzisiaj słowo, które, które się pojawi, raz to otworzymy, to będzie już to sprawdzam, to jest słowo reut, będzie słowo 1.17. Reut, tylko kochelet. 1.17. Jak mamy cztery słowa hebrajskie już się poznaliśmy, to za pięć lat byśmy znali cały, cały już hebrajski słownik. Jak ma siedem tysięcy, to na rok i to wtedy właśnie te, te słowa. I tu jest ciekawe to słowo tylko postanowiłem poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę, czyli wszystko, nie? To jest ten taki też hebrajski właśnie. Dobro i zło, czyli wszystko mądrość i wiedza, yy, szaleństwo i głupotę. Poznałem, mówi, że również to jest i to jest, yy, właśnie to słowa yy, używa, yy, że jest pogoń, yy, rajon. Zobaczcie, jak to słowo tu jeszcze brzmi dokładnie. Właśnie to jest to słowo, to jest to pogon właśnie za ruach, pogon wiatrem. To jest też właśnie to słowo, znaczy pogonić, czyli coś. To jest to słowo reut, które jest, pojawia się u kocheleta, czyli może być e, rajon też drugie, z dwóch, dwa akurat reut, rajon. E, I to jest oznaczone dosłownie, po angielsku jest longing, striving, czyli tęsknota. Człowiek za czymś dąży właśnie, jego serce gdzieś biegnie. I to jest pogon właśnie, podążanie, tłumaczymy właśnie jakaś, to jest wyczekiwanie, longing, to akurat pani też angielskiej, to mi i tak, longing jako, przetłumaczyć, jako Tęsknota. bardziej, nie? Striving, też takie właśnie, takie dążenie, bo to strive, to też tak właśnie coś yy, za właśnie łach wiatrem. I to jest tylko właśnie reut. To jest słowo rajon, tylko kochelet ma właśnie. Pogoń, właśnie dążenie, bezsensowne mówi. Człowiek ustawia się właśnie coś, co nie ma, biegnie za czymś, co i to jest 1.17 mówi, potem o tym mówi 4.16, też tym tak samo mówi. 4.16, też to słowo będzie właśnie reut. Podobnie to chodzi o ale właśnie to jest to reut. Yy, to powiedziałem, ile? 4, 16 yy, yy. też sprawdzę właśnie, to jest, tam jest też yy, właśnie ten rejon. Ruach też jest właśnie pogląd no to a tu jest jeszcze raz, który to jest? 1,14. I, I to jest tak, zgadza się, to jest też yy, Reut, właśnie to jest więcej tego, Reut. Tak, to ustawiłem już teraz Reut? To jest Kochelet. Pogoń właśnie za wiatrem. I to jest 1,14. Potem 2,11 też będzie. Przyjrzałem się wszystkim tym dziełom. Z niczego nie ma pożytku. Pod słońcem. Mówi pogoń za wiatrem, właśnie. Reut Włach. Wszystko to jest Reut Włach. Właśnie drżenie to pożądanie złe właśnie, nie, nie w tym kierunku, że to on to właśnie kwestionuje. To jest właśnie route, ruach. Tak, nie, nie, nie tędy droga. I potem 2017 też mówi właśnie, route, ruach. 217 właśnie, ten, ten pogoń właśnie. Longing, striving, właśnie ruach, ten za wiatrem. 226 też będzie właśnie mówić, że to jest, to właśnie, to jest Mówi marność, właśnie hewel, znaczy to jest niestałe, Reuch, ruach. Potem będzie 4.4, też o tym mówił właśnie, też pogoń za wiatrem. Ten, yy, I potem będzie też 4.6, będzie też reut, ruach. I 6.9 też będzie o tym mówił. że to jest też właśnie reu, reut, ruach. Chociaż się pojawia na przykład tu Ozeasza, OZ, OZ, ale to będzie już w innym znaczeniu, bo będzie nie tutaj też jest, patrzę jeszcze rodzaju, też jako zło, tylko tylko ma ten reut, ruach kohelet, to jest też kochelet właśnie, czyli widzimy złe ustawienie kierunku życia, jeżeli człowiek właśnie zacznie, nie rozezna właśnie właściwego kierunku, to jest reut, ruach jego tęsknoty, jego rzeczy. Zły cel yy, ustawiony są w złym kierunku. Reut, Ruach. To bym tak zakończył, może takim akurat mamy reut, Ruach mamy lepszy cel i yy, chociaż może na końcu pozytywnie to jednak bym chciał zakończyć, to może spróbuję tutaj trochę jeszcze, żeby tak, yy, że ty jak to rozumiesz, to właśnie cały trud. Całą, całe to właśnie sens. Yy, czy ja to nie, nie mam tego? Hmm. bo tutaj... Yy, to miało być... Z tego, co było Ewangelia, to było... Yy, zaraz już to otwieram. Um, tu głu świętego Łukasza um, cały um. Łukasz Łukasz to ja znajdę. To będzie św. Łukasz, 14 rozdział. I tak, żeby to zakończyć Ewangelium. 14,27. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Bo któż z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie w pierw i nie oblicza wydatków? czy ma na jej wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na niego, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Jego trud właśnie jest nieskalkulowany właśnie. Trudzi się, yy, no trochę bez, bez takiego, yy, nie powiem, że bez sensu, ale właśnie nie, Albo jaki król, mając wyruszyć, by stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie, wpierw i nie rozważy, czy dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Trud, który właśnie on widzi, nabiera sensu. Co ma właśnie czynić, ukierunkować swój wysiłek, niebezsensowny prosi o warunki pokoju i mówi Pan Jezus potem, tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Czyli ten trud właśnie bycia uczniem, ten wysiłek, też właśnie wyrzekać się wszystkiego, co się posiada. Czyli mieć dystans do tego. Kochelet ma doby, właśnie też ukazuje dystans do wszystkiego i że wie, że to nie jest końcem cały ten trud życia. Ten trud ukierunkowuje. Ten wysiłek. Wie, że jest. Także Pan Jezus mówi do nas, kto się nie wyrzeka wszystkiego, co posiada. Yy, cały ten trud, praca, właśnie, taki widzimy, aż bardzo mocno tam jest, to słowa, nie może być moim uczniem. Czyli też tak ukierunkować to wszystko w kontekście, właśnie, Chrystusa. Cały ten trud, wysiłek. A mówi Pan, jest wyrzekać się, właśnie i dla właśnie dla Chrystusa i z Nim ma tu sens, cały ten amal, trud. Dobrze, to dziękuję za cierpliwość. Mam nadzieję, że trud był niełatwy i... Słucham? Ukierunkowany. Mam nadzieję, że jakoś teraz Państwo będą zwracać na to. Próbuję przemodlić ten trud, wysiłek, że Pan Bóg nas ukierunkował w dobrą stronę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I Bóg zapłać i dobrej nocy życzę i do zobaczenia.